18 kwietnia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 kwietnia minęła 14. Agnieszka Drost. Zapraszam na Serwis Trójki. Na kilka godzin przed dwudniowym rozejmem Rosja atakuje Ukrainę. O zagrożeniach ze strony Rosji mówił na posiedzeniu Rady Krajowej K.O. premier Tusk. Kolejny tragiczny wypadek z udziałem hulejnogi elektrycznej. Na początek Ukraina. Co najmniej 10 osób zostało rannych, w tym dwie ciężko w rosyjskim ataku bombowym w centrum Kramatorska. Szef wojskowej administracji miasta poinformował, że Rosjanie zrzucili cztery bomby o 9.45 lokalnego czasu. Uszkodzonych zostało 17 bloków i infrastruktura cywilna. Do ataku bombowego doszło na kilka godzin przed zapowiadanym na 15, dwudniowym zawieszeniem broni z okazji prawosławnej Wielkanocy. Kolejne wybory mogą być oceniane przez świat tak samo jak te jutrzejsze na Węgrzech, mówił na posiedzeniu Rady Krajowej Koalicji Obywatelskiej premier Donald Tusk. Szef rządu wielokrotnie wskazywał Rosję jako główne zagrożenie dla bezpieczeństwa nie tylko naszego kraju, ale i Unii Europejskiej. Ponownie łączymy się z Dagmarą Kędzior, która jest przed Ursynowskim Centrum Kultury, gdzie odbywa się Rada. Powiedz, dzień dobry. Dzień dobry, powiedz na co jeszcze wskazywał Donald Tusk. Szef rządu powiedział, że Rosji zależy na kilku sprawach, które określił piątką Władimira Putina. Właśnie między innymi osłabienie Unii Europejskiej, rozbicie Sojuszu Północnoatlantyckiego i zniszczenie współpracy polsko-ukraińskiej. Donald Tusk mówił, że nie pozwoli na zrealizowanie żadnego z tych scenariuszy. Podkreślał, że w interesie Polski i całego Zachodu jest utrzymanie NATO. Dzisiaj rozpoczyna się wielka debata o przyszłości NATO. Tej debaty Polska nie może prowadzić i nie będzie nigdy prowadziła na kolanach. Ubezwłasnowolniona. Jesteśmy najwierniejszym, rzetelnym świetnie wykonującym swoje zobowiązania sojusznikiem każdego państwa w NATO i przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. Premier podczas swojego przemówienia otwarcie poparł też lidera węgierskiej opozycji. Jutro w tym kraju odbędą się wybory parlamentarne. i Najnowsze sondaże wskazują, że Viktor Orban po 16 latach najprawdopodobniej straci władzę. Dagmara Kędzior, dziękujemy Ci za relację.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 Ratować jej życia. 26-latka nie miała kasku. Decyzja dotycząca wyroku belgijskiego sądu w sprawie Pfizera nie została jeszcze podjęta. Rząd czeka na doręczenie orzeczenia. Na początku kwietnia sąd nakazał Polsce wypłatę blisko 6 miliardów 400 milionów złotych, łącznie z odsetkami za zamówione i nieodebrane w pandemii przez rząd PIS-u szczepionki przeciw COVID-19. To duże wyzwanie dla budżetu, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kacpeszczyk. 6 miliardów za nieodebrane szczepionki i porównanie 6 miliardów, które wydajemy na wszystkich pacjentów, którzy chorują na raka, mają albo wysokie terapie celowane, terapie KARTI, i immunoterapię, ale też chemioterapię. Inne porównanie, które mogę podać, bo to też może y, bardziej trafia do pacjentów, to jest też ratownictwo medyczne. Po otrzymaniu orzeczenia rząd będzie miał 60 dni na dalsze kroki i ewentualne złożenie apelacji. W Łodzi odbył się Marsz Rodzin. Ulicą Piotrowską przeszli, przeszli ojcowie, matki, babcie i dziadkowie izolowani od własnych dzieci i wnuków.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 w fazie W miejscowości Duchnów pod Warszawą znaleziono balon. Odkryto go na Polanie, na niezamieszkałym terenie, mówi młodsza aspirant Monika Kaczyńska ze Stołecznej Policji. Dzisiaj, około godziny dziewiątej, otrzymaliśmy informację od jednego z mieszkańców miejscowości Duchnów w gminie Wiązowna, że na Polanie na terenie niezamieszkałym. Znajduje się obiekt przypominający balon. Na miejscu policjanci sprawdzili teren pod kątem pirotechnicznym. Zagrożenia nie stwierdzono, trwają czynności wyjaśniające. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl do wieczora sporo chmur, na wschodzie miejscami słabe przelotne opady deszczu, wieczorem także deszczu ze śniegiem, temperatura maksymalna od 8 stopni na południu i wschodzie, do 14 na zachodzie, chłodniej na terenach podgórskich Karpat i nad samym morzem, około 6 stopni. Autopromocja. Z okazji Dnia Radia w Polsce przypominamy. Radio, tu zaczyna się Twój dzień.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 Boże, no? Czemuż zamek opustoszał? Dwór cały w briko batuje. Masz to... Teraz w Brikomarche nawóz do trawników szybki efekt Florowit 137, a panel ogrodzeniowy 153 cm 34,99 cm. Nasze ceny rządzą. Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. <try> Sięgnij po Detusan. Specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan uwolni się od kaszlu palacza. To jest jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i rybki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyny. sobotę do Biedronki idę. Tylko w tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mlekowita Łączka 1 litr. Złoty 49 zł za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit 12 sztuk na kartę. Do tego tylko z aplikacją Biedronka Szynka wieprzowa kraina mięs 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji: 5 kg na konto. Biedronka. Codziennie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 Nie Pascalu, mm -hmm. ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?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 Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. I już 10 minut po godzinie 14. Wszystko wszędzie teraz. Krzysztof Sagan, Kinga Kurysia, Agnieszka Opszańska, pozdrawiamy Katarzynę Borowiecką oraz Erika Badu i The Alchemist. Place that I'd rather be Always on my mind like these rhymes and my salary I think you should marry me Cause you the reason why I rhyme in your sixes My melody, we on a different frequency And when I die, I'll be high, let your verses Carry me, you're part of my identity So let's climb, master, keep, ebony, infinity If it's a boy, then last name of peace. But if it's a girl, gotta call her serenity. I in the intertwined. Make her hearts be my energy. Definitely gonna remember me. I do magic on the mind, them endorphins let them free. Ever made love on the moon. My hips mimic fire while I glide through your womb. While well, you well, I glide through. Eryka Baduy, The Alchemist. A my dzisiaj pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i słuchaczki, bo w Polsce obchodzimy Dzień Radia. 11 kwietnia, niektórzy pytają, dlaczego 11 kwietnia, a 18 w pierwszej godzinie wypadło, że... Mm, na antenie pojawiła się pierwsza spikerka. A to dlatego, że 11 kwietnia 1923 roku bardzo poważne stowarzyszenie, czyli Stowarzyszenie Radiotechników Polskich, przyjęło dokument, w którym no, zawarło opinię w sprawie wytycznych do ustawy radiotelegraficznej. I to uruchomiło, uruchomiło całą tę machinę i sprawiło, że właśnie 11 kwietnia jest dniem Radia. Cieszymy się bardzo, cieszymy się też z dni otwartych, które za nami. Przed nami kolejne otwarte dni, o tym będziemy jeszcze komunikować, ale to w maju proszę ostrzyć już ząbki trójkowe, bo Noc Muzeów to będzie ta data, kiedy... Prawdopodobnie znów się otworzymy na wszystkich jeszcze bardziej i będziemy zapraszać do radia, ale ja jeszcze muszę powiedzieć jedną rzecz. Otóż Krzysztof Sagan, który realizuje tę audycję, od razu powiedział mi, ponieważ jest ogromnym, wielkim znawcą historii Polskiego Radia, powiedział mi, że zaraz wyśle mi trzy wycinki. Otóż yy, wysłał mi w załączniku wycinek z Polski Zbrojnej Rzeczpospolitej i Kuriera Polskiego z 1926 roku i Dziennika Wileńskiego, w którym jest przesunięta godzina, nie o godzinie 17:00 ale odrobinę później. Prawdopodobnie, tak Krzysiek, pomachaj do mnie, po godzinie 19 nastąpiła pierwsza emisja. Polska spikerka, po raz pierwszy wypowiedziała słowa na antenie Polskiego Radia. I ta historia łączy się jeszcze z bardzo wieloma innymi wątkami, o których będziemy opowiadać. A z jakimi wątkami łączy się ta piosenka? O tym za chwilę porozmawiam z Michałem Pienkowskim.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 Zaraz chyba wylecę z posady. To oczywiście Eugeniusz Bodo, 37 rok i utwór z filmu Piętro Wyżej, a z nami doktor Michał Pieńkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego i oczywiście robisz tam mnóstwo bardzo ważnych rzeczy, ale jesteś... Wielkim specjalistą, ja tutaj nie przesadzam, od przedwojennego kina, powojennego także w pewnych aspektach, ale porozmawiamy tutaj o tym, na czym znasz się też świetnie, o radiu i o kinie. Poszukamy trochę e, radia w kinie przedwojennym. Ta piosenka, ten utwór całkiem dobrze wprowadził nas w temat. Tak, bo to jest piosenka z filmu Piętro Wyżej, a ten film to jest właśnie najbardziej radiowy z wszystkich przedwojennych polskich filmów, bo jego główny bohater jest właśnie speakerem radiowym i niektóre sceny z tego filmu toczą się po prostu w rozgłośni radiowej, także jest on bardzo blisko związany z radiem tamtych czasów i w ogóle radio niemal od początku swojego istnienia często w filmach się pojawiało. No, początkowo to było o tyle utrudnione, że kiedy radio zaczęło w Polsce funkcjonować, to były jeszcze czasy kina niemego, ale już po kilku w kilku latach kino, że tak powiem, doszło do głosu, no i w tym momencie radio zaczęło się pojawiać na ekranie. Czasami po prostu bohaterowie filmów mieli jakieś radio, radioodbiorniki, słuchali radia, więc to radio gdzieś tak się pojawiało w tle i to niejednokrotnie w filmach miało miejsce czasami te radioodbiorniki, które pokazywane są w filmach, też świadczą poniekąd o statusie społecznym. Yy, I to jest bardzo fajnie w wyważone czasach. W tamtych czasach. Bo radio wtedy to jednak był towar dość luksusowy. Nie każdy mógł sobie na to pozwolić. I w filmach to też było odzwierciedlane. To znaczy ci mniej zamożni bohaterowie filmów mieli jakieś takie starsze radioodbiorniki kryształkowe, słuchawkowe. Natomiast ci bardziej zamożni, no to mieli najnowsze radioodbiorniki. I to faktycznie były takie radia, które w momencie momencie, kiedy ten film był realizowany, były najnowszymi modelami, takimi najbardziej modnymi. Zachęcamy, żeby poszukiwać teraz przeróżnych emanacji radia w kinie, czy przedwojennym, czy na przykład w powojennym, może nie tylko polskim. Proszę pisać agnieszka.opszańska małpa polskieradio.pl Może gdzieś kojarzy się komuś radio w jakimś filmie, proszę pisać, na pewno o tym opowiemy, ale wracając do tego kina przedwojennego i do połączenia z radiem, już widzę, jak teraz zaczynają powstawać, na pewno już parę powstało, prace, kino, radio w kinie awangardowym, radio w kinie przedwojennym. Takie prace magisterskie czy na zakończenie studiów na pewno się pojawiają. Prawdopodobnie tak. No Ja takich niestety jeszcze nie widziałem, ale jeżeli ale są, napisać chętnie na pewno. bym się z takimi zapoznał. <laughs> Jakim tropem jeszcze możemy podążyć, tropiąc, szukając radia w tych obrazach przedwojennych, bo to są też przepiękne, znakomite postaci niejednokrotnie, które łączyły kino właśnie z radiem. No rzeczywiście, hmm. czasem zdarzało się tak, że kinematografia sięgała po te osoby, które były znane z anteny radiowej. Takim chyba najbardziej spektakularnym przypadkiem byli Szczepko i Tońko. To byli... <śmiech> komicy, można tak powiedzieć, no artyści związani z rozgłośnią lwowską Polskiego Radia, którzy od 1932 roku byli znani właściwie w całej Polsce dzięki audycjom rozrywkowym tamtej rozgłośni. To no, dzisiaj można by to nazwać magazynem rozrywkowym. Te audycje zatytułowane były na wesołej, na wesołej lwowskiej fali. I Szczepko i Tońko to były postacie występujące w tej audycji, stworzone specjalnie na potrzeby tych audycji, które wygłaszały takie zabawne dialogi. I oni Turbem zdobyli całą publiczność radiową. Ich popularność była naprawdę no, nieporównywalna do niczego w tamtych czasach. Po jakimś czasie te postacie właśnie z tych audycji rozrywkowych wystąpiły także na estradzie. I to nie byle gdzie, bo w teatrze wielkim Welwowie. A w 1936 roku upomniała się o nich także kinematografia. Szczepko i Tońko zagrali główne role w komedii Będzie Lepiej. Wkrótce potem zostali zaangażowani do kolejnego filmu Górą Rekruci, który niestety nie został ukończony. Potem w 1939 na wiosnę weszła komedia Włóczęgi, gdzie Szczepko i Tońko zaśpiewali tę do dzisiaj znaną piosenkę tylko we Lwowie. No i latem 1939 roku pracowali nad kolejnym filmem Serce Batiarów, który niestety nie został ukończony, bo jego produkcję przerwała wojna. Ale Szczepko i Tońko to były pierwsze radiowe gwiazdy, po które upomniała się kinematografia i które z całkiem dużym sukcesem występowały w filmach. I wahałam się, czy nie przytoczyć fragmentu ze Szczepkiem i Tońkiem, ale wybrałam... Inny fragment to będzie też powrót do filmu Piętro Wyżej z fantastyczną muzyką. No i tutaj chyba drugi największy hit przy okazji tego filmu, o ile możemy powiedzieć w ten sposób. Nasza broń kobieca, seksepil To coś, co nas podnieca wdzięk sztyl, szaruszyk. ten nas zdobywacie w mig. O, jeden znak A już nie wiemy sami, co i jak Wzdychamy godzinami Ech, uch, och, ach Słychać wciąż po całych dniach Jeden uśmiech, jedna minka Już każdy z nas Najtwarczy głaz od razu Grzeczny jest, serdeczny jest dla każdej z was Słaba płeć, a jednak jest mocniejsza Słaba płeć, a jednak najsilniejsza Dzięki krzyk, szarny styl Wasza broń to seksepil Żeby zdradzić trochę kuchnię radiową, to właśnie mój gość Michał Pieńkowski, ja do niego mówię jeszcze 11 sekund bo to jest to ostrzeżenie, że za chwilę wchodzimy na antenę. No ale doktor Michał Pinkowski mówi, dobrze, ale przecież ja znam to nagranie i to jest właśnie właściwy gość na właściwym miejscu. Hmm, Michał Pienkowski, jeszcze raz, Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny. E, wyśmienity, wytrawny znawca kina przedwojennego, ale także radia. Ten utwór, który usłyszeliśmy, Sex Appeal, no niezwykły hit, szlagier, wspaniały. Także z tego samego filmu. Tak, to jest e, utwór, który jest śpiewany był w scenie balu maskowego, karnawałowego, gdzie Eugeniusz Bodo parodiował amerykańską seksbombę May West. I w tej scenie również był wątek radiowy, dlatego, że to był bal zorganizowany przez pracowników polskiego radia i bufet y, na tym balu był zaaranżowany na taki wielki radioodbiornik. Także nawet i w scenografii to radio się tam w bardzo fajny i taki pomysłowy sposób pojawiło. Tutaj jest, takie następuje w tym momencie zderzenie m, tytanów między Krzysztofem Saganem, który realizuje ten program, a naszym gościem Michałem Pieńkowskim, którzy właściwie mogliby porozmawiać ze sobą na antenie teraz o historii Polskiego Radia i Kina jednocześnie. We dwójkę doszliście do tego, że był jeszcze jeden film, bardzo ważny przy tym połączeniu. Kina i Radia. W służbie mikrofon. Tak, to był reportaż o polskim radiu, nakręcony w rozgłośni warszawskiej i w okolicach, ponieważ y, pokazuje on, jak działa rozgłośnia i to od samego początku, od rana, kiedy rozgłośnia zostaje uruchomiona, kiedy amplifikatornia mm. jest włączona. Są pokazani spikerzy, goście, ale są też pokazane jak y, sceny, jak radio działa poza swoją rozgłośnią. Y, są tam transmisje z wydarzeń sportowych, są transmisje koncertu plenerowego, y, są transmisje z Pałacu Prezydenckiego. Także dzięki temu filmowi możemy zobaczyć całe zaplecze Polskiego Radia i po prostu zobaczyć jak to od kuchni wtedy wyglądało. A przy okazji ciekawostką jest to, że to jest ostatni przedwojenny polski film, ponieważ on został zrealizowany na doroczną wystawę radiową, która miała miejsce w sierpniu 1939 roku i premiera tego filmu odbyła się właśnie podczas tej wystawy, dosłownie chyba dwa czy trzy dni przed wybuchem II wojny światowej. Czy ten film można gdzieś zobaczyć? Na chwilę obecną niestety jeszcze nie, ale w pracowniach Filmoteki został on zdigitalizowany i teraz pracujemy nad tym, że prawdopodobnie już niedługo będzie mógł być udostępniony na naszej stronie internetowej. Niestety ten film jest niekompletny, dlatego że do naszych czasów zachowały się tylko materiały robocze i brakuje w nich no, właściwie tego, co jest najistotniejsze, to znaczy ścieżki dźwiękowej. W służbie mikrofonu. Ja tutaj powoli podpytamy, a wiadomo kiedy będzie zdigitalizowany, bo może zaczniemy coś wspólnie tutaj knuć. No myślę, że na pewno warto. Zdigitalizowany już jest, no ale trzeba nad nim jeszcze trochę popracować, żeby móc go zaprezentować. Możemy popracować razem. To ja wrócę do tego po audycji. Michał Pieńkowski wciąż jest z nami. Rozmawiamy o połączeniu i kina, i filmu, szczególnie tego przedwojennego. Wspominałeś o postaciach radiowych, które z kinem się łączą. Taką postacią był także Tadeusz Bocheński, speaker radiowy, nazywany Księciem mikrofonu. To jest taka postać, która z radiem jest polskim radiem. Bardzo mocno połączona. Ostały się też nagrania z Tadeuszem Bochańskim, jego opowieści. Wtedy, kiedy jeszcze studio ani nie było na Niepodległości, ani nie było tutaj na Myśliwieckiej, były inne studia. I tak właśnie Tadeusz Bochański wspomina pracę w jednym z nich. W studiu odczytowym to już na ulicy, przy ulicy Zielnej 25. W studiu odczytowym przeznaczonym dla prelegentów po prawej stronie mikrofonu znajdowała się mala tajemnicza skrzyneczka z podświetlanymi napisami: wolniej, szybciej, głośniej, ciszej i czas kończyć. Były to wskazówki dla wykonawców. Sygnałem dysponował speaker ze swojego studia. Najczęściej używanym sygnałem był czas kończyć bo trzeba wam wiedzieć, drodzy słuchacze, że prelegenci mieli nie liczenia się z czasem i nieraz przedłużali swoje audycje w nieskończoność. Audycje nie były, tak jak dzisiaj, ściśle wymierzane. No, dziś audycje są w wielu wypadkach nagrywane, więc oczywiście już unikamy jakichś wielkich przedłużeń, czasem minuta, dwie minuty przedłużenia, to już jest jakąś rzeczą nadzwyczajną. Ale pamiętam, jak w pierwszym roku Mieczysław Frenkiel, znakomity recytator, świetny aktor, przedłużył tak zwany kwadrans literacki tylko o 30 minut. Mianowicie w zapale recytatorskim, czytając opowiadanie dygazińskiego Podróż ze źródanką, pomyłkowo przeczytał wszystkie skreślenia reżyserskie i kwadrans literacki trwał tylko 45 minut. O 30 minut został przedłużony. Można sobie wyobrazić, jak wyglądał dalszy ciąg programu radiowego w tym dniu. Możemy sobie wyobrazić, jakby wyglądały dzisiaj na przykład, panie Piotrze, Piotr Kaczkowski, za chwilę, jakbyśmy tak przedłużyli o pół godziny, bez obaw. Nie zarobimy tego światu słuchaczom i słuchaczkom. Ale jaka to jest perspektywa zupełnie odmienna? Michał Pieńkowski z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, audiowizualnego wciąż z nami, to jest. Ja chcę przyspieszyć, bo chcę też porozmawiać o tym, co się dzieje kiedy ta perspektywa dzisiejsza e, związana z radiem i z kinem, no ma właśnie takie odniesienie jak do opowieści Tadeusza Bochańskiego, jednego z pierwszych speakerów radiowych Polskiego Radia, który właśnie o tym opowiadał. Audycja przedłużona o 30 minut. W kinie też by się to dzisiaj nie wydarzyło. To wszystko na planie dzieje się jak w zegareku. No ale to jednak były zupełnie inne czasy. To było już drodzy państwo prawie 100 lat temu. Wtedy radio zupełnie inaczej funkcjonowało i też podejście do pewnych spraw było zupełnie inne. No, dzisiaj po tych stu latach doświadczenia no, jest nam dużo łatwiej prowadzić audycje, no ale wtedy to były czasy zupełnie pionierskie, więc trzeba sobie było jakoś radzić. A Tadeusz Bocheński był właśnie jednym z pionierów, bo nie był wprawdzie pierwszym speakerem Polskiego Radia, ale wkrótce po rozpoczęciu działalności Radia on już się ta pojawił, także był jednym z pierwszych, którzy byli z Radiem związani i właściwie podobno był to pierwszy speaker na świecie, który obchodził 40-lecie pracy na antenie, więc był radiem związany przez naprawdę bardzo, bardzo długo. No ale mieliśmy dzisiaj rozmawiać o filmach, a również i z filmami Tadeusz Bocheński już przed był, wojną był związany. Zjadzony. Ale co ciekawe nie jako aktor. On się w żadnym filmie nie pojawił na wizji, natomiast w wielu filmach można było usłyszeć jego głos. Począwszy od filmów dokumentalnych, ponieważ Tadeusz Bocheński niejednokrotnie był lektorem w filmach dokumentalnych. Dziś możemy go usłyszeć na przykład w takim pełnometrażowym filmie Sztandar Wolności. Ale wydaje mi się, że najciekawszym jest film do niedawna zupełnie nieznany. Nany, zatytułowany Widzę Cię we Wspomnieniu. To był film o młodości mm. Stefana Żeromskiego i cały komentarz spikerski w tym filmie to były fragmenty z powieści Żeromskiego i recytował je bardzo pięknie właśnie Tadeusz Bocheński. Ale poza tym, że występował jako lektor w filmach dokumentalnych, pojawiał się jego głos także w filmach fabularnych. W różnych scenach, gdzie bohaterowie siedzieli przy radiu i słuchali jakiejś audycji, bardzo często z tych radioodbiorników płynął właśnie głos Tadeusza Bocheńskiego. Czy to podczas jakichś odczytów, czy podczas zapomniany, czy po prostu podczas jakichś audycji literackich. I na przykład w komedii Każdemu Wolno Kochać. Słyszymy właśnie jego głos zapowiadający premierę w teatrze. W końcowej scenie dramatu Czarna Perła również Tadeusz Bocheński swoim głosem oświadcza, że na tym zakończyła się audycja. I w paru innych filmach również z radioodbiorników płynie właśnie ten jego no, najbardziej chyba znany w Polsce głos. Speaker radiowy, lektor, ale także aktor, muzyk, bo też e, współtworzył przeróżne zespoły, w których występował Tadeusz Bochański. Bardzo dużo materiałów archiwalnych można znaleźć u nas w archiwach Polskiego Radia i mam nadzieję, że uda nam się jeszcze spotkać i wykorzystać ten potencjał. A gdybyś miał polecić jeden film z radiem w tle albo jedno radioskinem w tle? No z filmów to chyba szczególnie polecam właśnie ten krótki film Widzę Cię we Wspomnieniu, bo to jest naprawdę wielka ciekawostka, film zupełnie wyjątkowy jak na tamte czasy. No i przede wszystkim film do niedawna jeszcze zupełnie nieznany i dopiero niedawno w naszych pracowniach ten film został zdigitalizowany i obecnie jest dostępny na naszej stronie internetowej, więc zachęcam do jego obejrzenia i wysłuchania, bo tam można właśnie ten głos Tadeusza Bocheńskiego usłyszeć. A radioski na tle? A radio z kinem w tle również miało miejsce. Przed wojną na przykład w 1935 roku podczas realizacji komedii Jaśnie pan szofer wydarzyła się rzecz absolutnie prekursorska, to znaczy miała miejsce transmisja radiowa z planu filmowego. Radiowcy zawitali do studia filmowego i na żywo transmitowali pracę nad powstaniem jednej ze scen tej komedii. Jest jeszcze opowieść o naszych trójkowych, to już bardzo współczesne, bardziej współczesne czasy o naszych trójkowych trzech Schodach. E, Michał Pieńkowski e, jest wciąż naszym gościem, ale myślę, że tę opowieść o naszym budynku i o pewnych elementach architektury przełożymy na następny raz. Bardzo chętnie. Dasz cię zaprosić? Oczywiście. E, czego możemy sobie życzyć? W dniu Radia? No chyba przede wszystkim tego, żeby to radio nadal nas cieszyło, bawiło, uczyło i po prostu uprzyjemniało nam czas. Tak e, będzie i niech tak się wydarzy, niech się spełni. Michał Pieńkowski, dziękuję Ci bardzo za to spotkanie. No i oczywiście kochajmy i radio, kochajmy stare kino i to współczesne, także szukajmy tych przeróżnych wątków. A ja za chwilę opowiem, ponieważ w mailach odezwali się Państwo z propozycjami filmów z Radiem w tle. A być może nawet yy, za chwilę pojawi się pewien akcent, który także fale radiowe wykorzystuje. Ale najpierw lawa Leru i Royal Head, a my teraz przejdziemy do zupełnie innego świata, wejdziemy w archiwum, ale nie będzie to ani archiwum filmowe, ani archiwum radiowe. Jakie to będzie archiwum? Chyba już wszyscy wiedzą, z archiwum X, a w naszym studiu Kinga Kurysia. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Nie bez powodu, ponieważ spotkałaś się, się no, z postacią, która dla tego serialu była bardzo ważna. Celowo mówię dla serialu, a nie dla filmu. Zaraz okaże się dlaczego. Spotkałaś się z Frankiem Spotnicem, scenarzystą i producentem telewizyjnym, który był współtwórcą, no, można powiedzieć, śmiało ogromnego sukcesu tego serialu. Spot Spotkaliście się na Skrypt Pro. Jakie wrażenia? Tak, Skrypt Fiesta to jest jedyny w Polsce festiwal poświęcony scenarzystom i scenariuszom. To jest ważne, że to jest bezpłatny festiwal, i ma taką misję po prostu uczenia zawodu, e, opowiadania o tym zawodzie, o wyzwaniach branży. I to jest bardzo ważny festiwal, który polecam. Była to 14 edycja i miałam okazję rozmawiać właśnie z Frankiem Spotnicem, który. Miał swój masterclass na tym festiwalu, opowiadał o swoich metodach, a później usiedliśmy i porozmawialiśmy sobie o tym, jak ta branża się zmieniła. Dla tych wszystkich, którzy pamiętają z archiwum Nix, albo je właśnie sobie odświeżają, bo to jest serial, który wciąż można zobaczyć na niektórych platformach, no on rozpalał serca i umysły bardzo wielu ludzi w pewnym czasie. Myślę, że teraz te emocje towarzyszą. O co spytałaś? Spotnica? Zapytałam na początku o jego wejście do branży. Pracował jako dziennikarz i reporter między innymi dla United Press, czy dla Associated Press w Paryżu. I chciałam zapytać o to, co sprawiło, że zajął się właśnie tworzeniem scenariuszy. jest to w zasadzie dość smutna historia, Pod zawsze wpatrywałem się w ekran telewizora, kochałem filmy, a moim marzeniem było pracować w tej branży. Kończyłem szkołę średnią z zamiarem zdawania na University of California, by studiować to, o czym zawsze marzyłem. Niestety, kiedy skończyłem 18 lat, mój starszy brat, z którym byłem najbliżej, zmarł. To mnie wstrząsnęło tak głęboko, że wówczas nie byłem jeszcze świadom tego, jak bardzo zmieni mnie ta strata. Pomyślałem... Nie jestem w stanie dłużej tego robić. Nie mam siły. I zostałem dziennikarzem. Zaczynałem w koledżu, później zostałem reporterem. Poznałem masę ludzkich historii. Relacjonowałem wydarzenia z wielu miejsc, mając 20 lat w Nowym Jorku i Paryżu. Pracowałem w zawodzie 7 lat. Wszystko się zmieniło, kiedy skończyłem 28. Czułem, że uciekam od siebie samego, od swojego powołania. Przeprowadziłem się z Paryża do Los Angeles, żeby w końcu pójść do szkoły filmowej. Startowałem dość późno. Miałem 3 31 lat i z Archiwum X było moją pierwszą pracą w branży, ale czułem, że tą właściwą, to właśnie to od zawsze chciałem robić. Podobnie zaczynał Chris Carter, również współtwórca z Archiwum X. Czułem, że ten background nas łączył. Bycie reporterem nauczyło mnie myśleć i pracować szybko i sprawnie, układać moje myśli w jasny przekaz, krótko i na temat. Nie wiedziałem tego wówczas, ale te 7 lat przygotowało mnie na bycie scenarzystą i na moją dalszą drogę w filmie i telewizji. It, you know, it, it really prepared me uh, for what I was going to do in a way that I didn't realize at the time. Byłam ciekawa, czy mój rozmówca ma swoje ulubione odcinki serialu, czy może poszczególne dialogi, jak osiem lat pracy powraca do niego dziś we wspomnieniach. Pierwsze dwa lata pracy przy scenariuszu z Archiwum X było jedną epifanią za drugą. Rozwijałem się jako scenarzysta, pisarz, uczyłem się w praktyce, czym jest ten zawód. Mam wiele ulubionych odcinków i scen. Pierwszy przychodzi mi na myśl odcinek pod tytułem Memento Mori, który musieliśmy napisać pod presją w trzy dni, a za który później dostaliśmy nominację do Nagrody Emmy. W jednym z odcinków, który napisał Chris Carter pod tytułem Postmodernistyczny Prometeusz, który jest czarno-biały, utrzymany w bardzo specyficznej stylistyce i klimacie, mieliśmy potwora o nazwie The Great Mutato, który, tutaj cytat, uwielbiał kanapki z masłem orzechowym. Świetnie to pamiętam. Siedzieliśmy z Chrisem w jego biurze, składaliśmy scenariusz w całość. To jeden z moich ulubionych i najzabawniejszych odcinków. To był prawdziwy dar. Miałem z Chrisem bardzo głębokie połączenie na poziomie twórczym i kreatywnym. To wielki przywilej pracować z nim przez te wszystkie lata, a trochę tego było. Drugą osobą, która od razu przychodzi mi na myśl, jest kolejny współtwórca z Archiwum X, czyli Vince Gilligan. Przekochany człowiek, ogromnie utalentowany twórca. Praca z nim to niesamowity rozwój. Pamiętam jeden odcinek o wampirach. To było wyzwanie, bo cały czas nam czegoś brakowało do opowiedzenia tej historii. Przypomniał mi się odcinek czarno-białego serialu The Dick Van Dyke Show, który miał premierę w 1961 roku, w którym historia była opowiedziana z punktu widzenia dwóch postaci. Tak powstał nasz odcinek z Vincem, który miał tytuł The Bad Blood, czyli Zła Krew. Opowiadaliśmy tam historię z punktu widzenia Muldera i Scully, czyli głównych bohaterów serialu. To było absolutnie fantastyczne. Ze Wszystkich 200 odcinków, które napisaliśmy, te wspomnienia wracają jako pierwsze. Uwielbiam jego ostatni serial, czyli Pluribus, po polsku jedyna. Zresztą uwielbiam Vince'a jako człowieka. Jest wspaniałym pisarzem, tworzy unikatowe światy, ma swój własny głos, charakterystyczne motywy, do których często powraca. Szczególnie od Breaking Bad interesuje go proces sam w sobie. Jak to zrobić, jak stworzyć historię i ją złamać, zaskoczyć widzów, znaleźć klucz do opowieści. Zastanawiałam się również, jak w latach 90. funkcjonował Writers Room, w którym pracowali również z naukowcami. Chciałam zapytać o to, jak ta współpraca przebiegała. To bardzo zabawne, bo pierwszy odcinek z Archiwum X, jaki pisałem, czyli our Town, nasze miasto, był o kanibalach. W naszym Writer's Roomie nie mieliśmy jeszcze osoby odpowiedzialnej za naukowy research w archiwach. Pamiętam, że poszedłem do Biblioteki Naukowej Uniwersytetu Kalifornijskiego. Była 21. Szukałem szczegółów po całym dniu pracy scenariuszowej i wszystkie książki o kanibalach miały powyrywane strony. Pomyślałem, że jestem na tropie czegoś ważnego, skoro ludzie mają obsesję na ich punkcie. Kiedy nasz serial stał się bardziej popularny i pojawiły się pieniądze, zatrudniliśmy na stałe badaczkę Katrinę cabrera Ortega. Przynosiła nam konkrety, które pomagały zakorzenić nasze historie, choć paranormalne, w rzeczywistości. Zawsze powtarzam, że potwór jest straszny, kiedy wydaje się wiarygodny. Przez te wszystkie lata w branży znacząco zmieniły się standardy pracy. Kiedyś latami pracowało się na pozycję głównego scenarzysty. Zapytałam o to, jak przebiegały przemiany w branży scenariuszowej. I mean, there's no getting away from the fact that this is a business and the business profoundly the art. And so in the 1990s in America there were only. Co do zmian w branży telewizyjnej od lat 90. do dziś, nie uciekniemy od tego, że to biznes kształtuje sztukę. Wówczas w Ameryce były cztery stacje telewizyjne, a Fox Network, w której tworzyliśmy nasz serial, była nowym nadawcą. To był inny zawód, inne realia. Mieliśmy małe pole manewru. Tworzyliśmy 24 odcinki na rok. To było jak dobrze naoliwiona fabryka scenariuszowa, z której wychodziły nasze kolejne sezony. W 2002 roku, kiedy kończyliśmy. Ostatni sezon z Archiwum X, ten system chwiał się w posadach. Nastała nowa era. Era kablówek, rodziny Soprano i w garniturach. Nowym standardem stało się 13 odcinków na sezon, nie 24 jak u nas. Później wraz z pojawieniem się streamingów i House of Cards na Netflixie w 2013 roku zapanowały zupełnie nowe standardy. Przyspieszyło to upadek starego systemu produkcji scenariuszy. Dziś standardem jest 6 odcinków. W seriale takie jak nasz, które oglądali wszyscy w tym samym czasie, stawały się kultowe, bo mieliśmy w 24 odcinkach przestrzeń, żeby wytworzyć aurę, prowadzić nasz twórczy storytelling, a widownia przed telewizorami zapewniała nam zasięg, o którym dziś można pomarzyć. The reach and the landscape that, you know, that we took for granted back then. So it's a different thing. There's still, you know, amazing shows being done, but it's it's hard to have that deep cultural saturation that we had because of, you know, the, the few choices there were and the number of episodes we were able to make. Niedawno media obiegła informacja, że Ryan Kugler, którego grzesznicy zdobyli aż cztery Oscary, między innymi dla najlepszego aktora pierwszoplanowego, powraca do formuły z Archiwum X. Zapytałam Franka, czy podobnie jak widzowie, nie może doczekać się premiery. Nie jestem zaangażowany w pracę nad nową wersją naszego serialu, którą szykuje Ryan Kugler. Nie mam pojęcia, o czym będzie, ale jestem ogromnie podekscytowany. Zapewne jego serial będzie inny niż nasz, ale scenariusz i forma z Archiwum X może być kontynuowana bez końca. Opiera się na ożywczym schemacie sceptyka i wierzącego, nauki i świata pozarozumowego. Nie mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać. Na koniec zapytałem mojego rozmówcę o ostatnie perełki z dużego ekranu, które mógłby polecić naszym widzom. Co do moich ostatnich zachwytów filmowych, uwielbiam grzeszników. A jedną bitwę po drugiej widziałem trzy razy w kinie. Wspaniały film. Dwukrotnie poszedłem do kina na wartość sentymentalną, która mnie olśniła. Uwielbiam dwa filmy Richarda Linklej teraz z zeszłego roku. Nową falę i Blue To siedem czy osiem naprawdę świetnych filmów, które widziałem w zeszłym roku. Doskonały rok dla kina. Zabieramy i zbieramy te polecenia. Kinga Kurysia w wywiadzie z Frankiem Spotnicem, któremu głosu użyczył, Maciej, Maciej Jankowski, Jankowski oczywiście, dziękujemy bardzo. To jest też arcyciekawe spotkanie. Ciekawe jesteśmy, myślę, jak we dwie tutaj siedzimy, a jesteśmy z zupełnie innego pokolenia. Czy w ogóle został komukolwiek jeszcze ten serial w głowie? No dla mnie na pewno był to moment, kiedy zobaczyłam coś, czego wcześniej kompletnie nie było. Ten po, to połączenie takiej sensacji, Tyler'a horrorów fantastyki, bo przecież to wszystko było ze sobą połączone. No i jeszcze Gillian Anderson, David Duchowny. To połączenie było naprawdę mocne. No jeżeli ktoś ma jeszcze jakiś sentyment, może wspomnienia, a może odkrywa na nowo ten serial, proszę dawać nam znak. Dziękuję ci bardzo Kinga. Dziękuję i Dziękuję pięknie wywiad. i bardzo polecam serial po latach. I za rozmowę. A teraz nie możemy chyba zakończyć inaczej. Niech powoli wybrzmi mobi. On jest połączony z tym serialem, bo ten utwór pochodzi ze ścieżki dźwiękowej do serialu z archiwum X, a my powoli już zmykamy. Wszystkiego najlepszego w dniu radia Krzysztof Sagan, Kinga Kurysia, Agnieszka Oprzańska. Za tydzień wróci już, na pewno obiecuje. Katarzyna Borowiecka. Do miłego! See the middle of the night, nothing left here for me, it's washed away, the rain pushes, the buildings aside, the sky turns black, the sky, wash it far, push it out to sea, there's nothing left here, for me lift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 Element diety, który zawiera niezbędny dla kości wapni witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo, nie daj się złamać zdrowid. Gotowi na sezon ogrodowy? W ekszyn jakość i najniższa cena zawsze idą w parze. Doniczka wisząca, różne kolory 2,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 3,79 przed obniżką. Odkryj więcej produktów do ogrodu w sklepach lub w aplikacji. Ekszyn niskie ceny, duży uśmiech.